Żegnamy reklamy. Program trzeci polskiego radia mija godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Dwie osoby ranne w pożarze szpitala we Wschowie w Lubuskiem. Olimpijczycy czekają na nagrody od Zonda Krypto za sukcesy na Igrzyskach. Prezydent Emmanuel Macron składa, składa wizytę w Gdańsku. Trwa pierwszy międzyrządowy szczyt polsko-francuski. Dwie osoby ucierpiały, a 35 trzeba było ewakuować po wybuchu pożarów w szpitalu we Wschowie w Lubuskiem. Zapaliło się nieużytkowane poddasze lecznicy. Jak mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków, ogień zauważono przed 14. 35 osób znajdujących się poniżej zostało ewakuowanych w ramach budynku do innych oddziałów. Dwie osoby spośród personalną zostały lekko ranne. Związane jest to z podtruciem dymami pożarowymi. Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana, natomiast ogień jest pod kontrolą. Nie rozprzestrzenia się na dalsze części budynku. Okolica szpitala we wschowie jest wyłączona z ruchu. Na miejscu pracują zarówno zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostki ochotnicze ściągnięte z okolicznych miejscowości. Kluby sportowe bez pieniędzy olimpijczycy wciąż czekają na nagrody za sukcesy na zimowych igrzyskach. To efekt problemów finansowych giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Sportowcy, którzy byli sponsorowani przez Zonda Krypto, nie ukrywają, że jest to dla nich duży kłopot. W ostatnich dniach współpracę z Zonda Krypto zerwał stołeczny klub koszykarski Dziki Warszawa. Prezes klubu Michał Szolc mówi, że Zonda Krypto to przestała płacić swoje zobowiązania. No w ubiegłym tygodniu urwał się kontakt z przedstawicielami sponsora, i w obliczu tych wszystkich kontrowersji i nowych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, uznaliśmy, że to jest moment, żeby zakończyć tę współpracę. To jest już w zasadzie zamknięta, pieniądze nie będą do odzyskania. Na nagrody za wyniki na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina czekają też olimpijczycy. Trener łyżwiarzy Roland Cieślak mówi, że nadal nie wypłacił nagrody z konta Zonda Krypto. Miał kilka dni temu kontakt z przedstawicielami firmy. Parę dni czekam na kolejną instrukcję, co dalej robić, bo jestem na tym etapie, gdzieś tam w mailach to zrozumiałem, że jest już teraz jest moment przelania pieniędzy na moje konto, na tej, tej aplikacji Zonda Krypto, więc no, na razie jeszcze nie dostałem tego przelewu, więc czekam na jakiś dalszy kontakt z tą firmą, no, na razie jest chwila ciszy. A wcześniej o problemach z wypłatą środków z nagrody w mediach mówił łyżwiarz Damian Żurek. Po południu planowana jest konferencja Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego głównym sponsorem jest Zonda Krypto. Po raz pierwszy w historii prezydent Francji Emmanuel Macron składa wizytę w Gdańsku. To w ramach pierwszego międzyrządowego polsko-francuskiego szczytu. Odbywa się on w Dniu Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Z prezydentem Francji spotyka się szef polskiego rządu Donald Tusk. Spotkania mają przede wszystkim dotyczyć obronności i relacji sojuszniczych. W rozmowach z delegacją francuską bierze udział wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił, że spotkanie będzie dotyczyło architektury bezpieczeństwa europejskiego. Szczególne zdolności satelitarne, operacyjne w kosmosie. Tu Francja jest liderem, z którym od lat już współpracujemy, ale również rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Z kolei premier Donald Tusk, pytany o cel spotkania, mówił wcześniej, że jesteśmy świadkami destabilizacji geopolitycznej. Wskazywał tutaj m.in. na wojnę na Bliskim Wschodzie oraz zmianę strategii Waszyngtonu w ostatnich miesiącach. Szef rządu podkreślił, że Amerykanie muszą zrozumieć, że Unia Europejska to najlepsze, co mogło spotkać Europę. Bardzo bym chciał też, żeby znowu Ameryka i Europa były solidarne, przeciw agresji. Rosyjskiej w Ukrainie. Rozmowy mają też dotyczyć zarówno francuskiego parasola nuklearnego, jak i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Więcej o szczycie polsko-francuskim już niebawem. Zapraszamy do trójki. Ostatni moment na powtórki i naukę do matur zostały dwa tygodnie. Reporterzy Radia Łódź sprawdzili, z jakim nastawieniem podchodzą do egzaminu dojrzałości maturzyści.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 Matury zaczynają się w poniedziałek, 4 maja egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W pierwszym tygodniu maturzyści zmierzą się jeszcze m.in. z matematyką oraz językiem obcym. Matury potrwają do 21 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Prawie 5 po 16. Sport w Trójce i Norbert Michalak. Hubert Hurkacz wybrał. Chodzi o nowego trenera polskiego tenisisty. Został nim już oficjalnie Francuz Gilles Savat. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z treningu wrocławianina, na którym obecny był francuski szkoleniowiec. 45-latek jest najbardziej znany z wieloletniej współpracy z Daniłem Miedwiediewem. Pod jego wodzą Rosjanin zdobył 12 tytułów ATP, w tym wielkoszlemowy US Open. W meczu, który zakończy 29. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice. Oba zespoły przegrały w poprzedniej kolejce i z pewnością będą chciały się odbudować, mówi trener Piasta Daniel Myśliwiec. Sposób grania Lechi, niejednokrotnie zaznaczona przez trenera Carvera, ona jakoś się diametralnie nie zmienia, bo mają jasno określony model gry. Ale trener Carver to cały czas powtarza, że oni są nastawieni na ofensywę, on zachęca nawet do popełniania błędów. Idą do przodu z taką dużą swobodą i wolnością, i to trzeba na pewno docenić. Gliwiczanie po tym meczu mogą oddalić się od strefy spadkowej, natomiast Gdańszczanie zrobić krok w kierunku utrzymania. Początek o 19.00. Majerbek Salimow, reprezentujący zapaśniczy styl klasyczny w kategorii 63 kg, awansował do półfinału Mistrzostw Europy w Tiranie. Reprezentant Polski pewnie wygrał swoją walkę 8 do 0 i stanie przed szansą walki o finał. Z kolei Arkadiusz Kułynycz zakończył swój udział w fazie eliminacyjnej podobnie jak Mateusz Bernatek.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 Najwięcej słońca teraz na północy, północnym wschodzie i wschodzie kraju. Największe zachmurzenie z kolei na zachodzie i południu. Szczecin na przykład ma teraz najwyższą temperaturę. Tam 14-15 stopni. W Zakopanem jest najchłodniej, bo tylko 5. Ta noc będzie zimna, jak na wiosnę nie przystało. Przymrozki niemal wszędzie do minus dwóch. Tylko na krańcach zachodnich i południowych bez mrozu. Jutro przelotny deszcz. Na południu będzie od 9 do 13 stopni. Chłodniej na helu, bo tam 7. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy.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 Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia To już 16.08 Przed konsoletą Michał Jakubik Audycję wydaje Agnieszka Laskowska Przy telefonie Jacek Francel, A przy mikrofonie Michał Gardias Zapraszamy do Trójki Taki skład mówi Państwu dzień dobry. Dużo w naszym kraju się dzieje, na wielu szczeblach. W Gdańsku dzisiaj prezydent Francji Emmanuel Macron dyskutuje z premierem Donaldem Tuskiem o polsko-francuskiej współpracy o bezpieczeństwie. W Warszawie Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki mają się spotkać wieczorem, by rozmawiać o lojalności byłego premiera Polski wobec Prawa i Sprawiedliwości. Ten założył własne stowarzyszenie, w którym już jest wielu działaczy PiSu. Trzeba wybrać... Trzeba wybrać, i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Tak w piątek groził prezes partii. Ale zaczniemy od tematu, który dotyka nas bardziej niż polityczne rozgrywki, choć na to wpływ mają rządzący. Szpitale powiatowe zaczęły tygodniowy czarny protest. Uspokajamy akcja ma nie wpłynąć na działalność placówek, ale jest mocnym sygnałem dla polityków, że powiatowe lecznice no, mają ogromne problemy. Dwa, dwa i trójek to jest nasz numer, a teraz gramy. Ricastly, waiting on you. cheeky grin 16.12, 20 kwietnia w kalendarzu, poniedziałek, to jest dzień, w którym rozpoczął się tygodniowy czarny protest szpitali powiatowych. Odbywa się pod hasłem szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. Personel placówek jest ubrany na czarno i obiecuje, że akcja w żaden sposób nie dotknie pacjentów. Ma charakter informacyjny. Monika Gosławska. Dzień dobry. Widzę, że wychodzi pani ze szpitala, a dzisiaj jest czarny tydzień szpitali powiatowych. Chciałam zapytać, czy wszystko poszło sprawnie? Tak, obsługa ok, sympatyczna. Ludzie, którzy wychodzą ze szpitala nie mają zastrzeżeń, nie odczuli akcji protestacyjnej. Niektórzy nie zauważyli nawet czarnych flag na szpitalu i plakatów informacyjnych. Nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi. Dyrektorka szpitala powiatowego w Opocznie Magdalena Kaszewska tłumaczy, że akcja ma zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację finansową szpitali powiatowych i ich niepewności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 mamy nowy tomograf komputerowy i tak jak kiedyś w przeciągu miesiąca mogliśmy zrobić 80 badań, tak teraz ten limit ogranicza nas do 20. Na pewno wydłużą się kolejki. Starosta Marcin Baranowski z jednej strony mówi o pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz i rozwijaniu zaplecza oraz usług szpitala, z drugiej o jego zadłużaniu. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo zła i pomimo to, że jako samorząd pozyskaliśmy bardzo duże środki finansowe na to, aby ten szpital, przede wszystkim Wszystkim remontować, doposażyć, ale też rozbudować. To stoimy z widmem takim, że nasz szpital jest zagrożony i może w przyszłości naprawdę być zamknięty. Z Opoczyńskiego Szpitala korzystają pacjenci z trzech województw, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Co pani myśli o tym proteście? Bo to nie tylko ten szpital protestuje, wiele innych w kraju. Przeważnie chodzi o pieniążki, prawda? Jakieś małe nakłady może. To nie jest temat od dwóch lat. To są już długie lata. Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracowników, Zdawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski tłumaczy, że Czarny Tydzień ma zwrócić uwagę na złą sytuację finansową systemu ochrony zdrowia. Problem ograniczeń dotyczy nie tylko szpitali powiatowych. Wreszcie może ktoś zrozumie, że potrzebne są bardzo głębokie reformy, nie tylko ograniczenie finansowania, bo to nic nie da. To jest działanie, które odbije się przede wszystkim na pacjentach. Samorząd lekarski podziela postulaty protestujących, tak mówiła Polskiemu Radiu Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania.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 umożliwi realną konsolidację, co przełoży się na lepsze wykorzystanie kadry i infrastruktury, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia oraz poprawę jakości leczenia. Mowa o konsolidacji zainteresowanych placówek medycznych. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk poinformowała też, że Resort Zdrowia cały czas prowadzi rozmowy z dyrektorami szpitali powiatowych. A czy państwo spotkali się z taką sytuacją w swoim regionie? Czy że szpital w okolicy ma ogromne problemy finansowe? Czekamy na telefony 227 trójek. A teraz sezon i Dawid Podsiadło. To jest piosenka dnia programu trzeciego. No to słuchamy. Jest druga 05 Gdzieś wmijasz moją twarz Więc czytam, że ci źle Że nie chcesz jeszcze spać. Akurat mam czas. Całe szczęście żadnych Zanim prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceszef tej partii spotkają się w Warszawie, by rozmawiać o jedności ugrupowania, teraz będzie o Gdańsku. To tam gości prezydent Francji. Emmanuel Macron i premier Donald Tusk dyskutują o polsko-francuskiej współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Macron spotka się również z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, ale z obecnym Karolem Nawrockim niestety nie. Przypomnijmy, że Polska i Francja podpisały w maju ubiegłego roku taki traktat o współpracy zakładający m.in. wsparcie militarne na wypadek ataku na którekolwiek z państw sygnatariuszy. A my łączymy się z Gdańskiem, gdzie jest Agata Król. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. dzień dobry. No i pytanie do tej pory Francja zawarła takie zobowiązanie jedynie z Niemcami. To jest taka, taki wątek. A jakie decyzje dzisiaj mogą zapaść po tych rozmowach? No zdaje się, że mogą zapaść decyzje, bo są pewne plany, jeśli chodzi o umowy i porozumienia. Te najważniejsze punkty już są za nami, a więc rozmowa premiera Tuska z prezydentem Macronem, spotkanie obu delegacji i sesja plenarna, która powinna już się kończyć, bo w zasadzie w tej chwili powinna rozpoczynać się już konferencja prasowa, więc spotkanie z, z dziennikarzami, e, gdzie poznamy więcej szczegółów i na to szczerze mówiąc liczymy. Te spotkania, to wszystko działo się gdzieś w pięknych, historycznych miejscach na Gdańskiej Staruszu w domu Obhagena i w dworze Artusa. Zresztą wszystkie te miejsca wypełnione były ludźmi, którzy choćby z daleka chcieli zobaczyć spotykających się polityków na własne oczy. Jeśli chodzi o te efekty, jeszcze wrócę do tego, to co interesuje nas najbardziej i jest związane z bezpieczeństwem regionu, to umowy o partnerstwie wojskowym i uszczegółowienie współpracy strategicznej, między innymi w zakresie odstraszania nuklearnego. To jest taki temat, który pojawił się na początku marca, kiedy prezydent Francji zdradził swoje plany powiększenia parasola nuklearnego o państwa europejskie, a wśród od państw mających znaleźć się w zasięgu znalazła się również Polska. Polska oczywiście jest tą sprawą bardzo zainteresowana. Zgodnie z zapowiedzią ma dojść do podpisania, to jest to o czym wspominałam na samym początku, podpisania między innymi porozumień w dziedzinie technologii satelitarnych i łączności wojskowej. A w sferze obronności omówione zostaną też wspólne ćwiczenia z francuską armią, które są planowane w naszym kraju latem. To ważne strategiczne spotkanie podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kośniak kamysz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 Kolejne ważne tematy są związane z sytuacją geopolityczną, a więc stosunki sojusznicze z Francją w ramach Europy czy ze Stanami Zjednoczonymi. Mówił o tym premier Donald Tusk, który podkreślił, że wojna na Bliskim Wschodzie, zmieniająca się strategia Waszyngtonu i próba destabilizacji wspólnoty europejskiej sprawiają, że o nowym ładzie geopolitycznym trzeba rozmawiać. Szef polskiego rządu podkreślił, że Amerykanie muszą zrozumieć, że Unia Europejska to najlepsze co mogło spotkać Europę, a uderzanie w nią jest jego zdaniem błędem.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 No, do tego spotkania dziś dochodzi w wyjątkowym dniu. Pewnie o tym słyszałeś, bo mówimy o tym od samego rana, że dziś jest Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To jest taki mhm. dzień, który został ustanowiony właśnie w tym zapisami tego traktatu, o którym powiedziałeś na początku, o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. To jest taki traktat podpisany niespełna rok temu w Nancy, we Francji. Zresztą byłam wtedy y, i widziałam, jak to się odbywało wtedy na miejscu tam w Nancy. No, A jeszcze wracając do wagi tego szczytu, no może świadczyć o tym, o tym, że to jest spora waga tego spotkania. Skład obu delegacji, zarówno z polskim premierem, jak i francuskim prezydentem do Gdańska przyjechali ministrowie odpowiedzialni za obronę, za sprawy międzynarodowe, za energetykę i za kulturę. No tak, to może być bardzo ważne to wszystko, co tam się dzieje. Czekamy na konferencję obu Panów. Agata Król, prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję. Dziękuję. They go down fast So don't expect any time to Equivocate the past When heroes go down They land in flame So don't expect any slow to promocja.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 My rodzice i terapeutą Janem Świerszczem Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki od poniedziałku do czwartku, kilka minut po dwudziestej pierwszej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Let's go! Mega zestawomania w Mediamarkt Tylko do środy Kupuj w zestawach i zgarniaj największe rabaty Drugi, tańszy produkt Aż 35% taniej Tak, 35% mniej Szczegóły i wykluczenia w regulaminie Mediamarkt Żegnamy reklamy Jest 16.31 Krót serwisu trójki Michał Przerwa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapelował o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego żołnierza, który zniszczył figurę Chrystusa w Libanie. Należy ukarać tego żołnierza, ale i wyciągnąć wnioski wobec sposobów, w jaki są formowani żołnierze sił obronnych Izraela sami przyznają się do zbrodni wojennych. Zabijają nie tylko cywilnych Palestyńczyków, ale nawet własnych zakładników. Napisał Sikorski na platformie X. Izraelski żołnierz zniszczył figurę w wiosce Debel na południu Libanu, chrześcijańskiej wiosce przy granicy z Izrael ma. Rozpoczęto prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. W bezmiennych mogiłach spoczywać tam może ponad 300 Polaków zamordowanych przez oddziały ukraińskiej powstańczej armii. Prace potrwają niemal dwa tygodnie. Poszukiwania mają ustalić miejsca pochówków szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 roku. Jak napisano w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej prowadzono już poszukiwania w 1992 roku i 2005.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 Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam za litr benzyny 95. Zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł. Benzyny 98, 6,54. A oleju napędowego 6 zł i 92 grosze. Ceny będą niższe od dzisiejszych. Ponad 15 milionów złotych kary dla Leaf Nation, spółkę za zapisy w regulaminie, które utrudniają zwrot pieniędzy za odwołany koncert, ukarał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrusny zakwestionował także postanowienia, które pozostawiały uczestników koncertów w niepewności, czy ich torebki i plecaki nie zostaną uznane za niedozwolony bagaż.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 Co wolno mu wnieść i na co może liczyć, jeśli koncert zostanie odwołany przez przedsiębiorcę? Decyzja Łokiku nie jest prawomocna i spółka może odwołać się od niej do sądu. Po uprawomocnieniu decyzji będzie ona jednak zobowiązana zwrócić pieniądze uprawnionym konsumentom. Resort Finansów pracuje nad nowymi regulacjami w sprawie rynku kryptowalut. Szczegółów jeszcze nie ma, ale bez nich niemożliwa jest pomoc i interwencja rzecznika finansowego. Mówił dziś w Informatorze Ekonomicznym Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Rzecznik finansowy, dopóki nie będzie regulacji, jakby nie ma zupełnie możliwości wsparcia osób indywidualnych w razie jakichś problemów na przykład z giełdą kryptowalutową i to jest też szerszy problem, bo też brak tej regulacji powoduje, że nie tylko my nie możemy pomagać w indywidualnych sprawach, ale też Komisja Nadzoru Finansowego nie może uprawnień nadzorczych też stosować wobec takich podmiotów, no co jednak w istotny sposób osłabia pozycję polskich konsumentów. Do tematu wrócimy za chwilę Zapraszamy do Trójki. Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w malezyjską produkcję rękawic niezbędnych w medycynie i w przetwórstwie żywności. Główne składniki rękawic powstają bowiem z pochodnych ropy naftowej, przez to branża jest wrażliwa na wstrząsy na rynku paliw. Informuje o tym dziś japoński portal Nikkei Asia. Malezja kontroluje prawie połowę globalnego rynku rękawic. Od dziś do końca czerwca GUS bada warunki życia mieszkańców Polski. Ankieter może do nas zadzwonić i zapytać o warunki mieszkaniowe, aktywność zawodową, edukację, poziom zamożności czy ewentualne zadłużenie. Dolar dziś kosztuje 3,59 zł, a euro 4,23 Słońce zajdzie w Warszawie o 19.38, w Lublinie 4 minuty wcześniej, a w takim Poznaniu na przykład dopiero o 19.57. Proszę bardzo. W nocy szykują się przymrozki. Na Suwalszczyźnie nawet minus 4 stopnie przy gruncie. Na pozostałym obszarze minus 2. I MGW ostrzega. To my też. Jutro będzie padać, ale przelotnie, szczególnie na południu Polski, upału nie będzie, bo od 9 do 13 najcieplej na północnym zachodzie. Za chwilę Połączymy się z człowiekiem, który o technologii blockchain, na której oparte są kryptowaluty, wie naprawdę chyba wszystko. Zapytamy o giełdę Zonda Krypto. Naszym gościem będzie profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego. 16.38. Od kilkunastu dni tak naprawdę głośno jest o giełdzie Zonda Krypto. To jest miejsce, w którym można kupować na przykład y, bitcoina, kryptowaluty. Ostatnie doniesienia są jednak niepokojące, mówiąc del delikatnie. Klienci podobno mają czekać dniami na wypłaty, a zasoby bitcoinów podobno niemal wyparowały. Prezes giełdy Przemysław Kral mówi, że powodem opóźnień są problemy techniczne, a firma ma środki na wypłaty. Na no w tle są wątki polityczne, ale te nas tutaj nie interesują, bo to jest często sfera domysłów. Postawmy na fakty. Z nami jest profesor Krzysztof Piech z uczelni łazarskiego. Dzień dobry. Okay, dobry. Panie profesorze, pan wykłada blockchain, bazy danych, nieustannie komentuje pan to, co się dzieje z tym rynkiem w naszym kraju. Czy sytuacja z zonda krypto to jest afera, duży, realny faktycznie problem, czy to jest trochę nadmuchane? Co my w ogóle wiemy? Mm. Ach, dwie różne kwestie. Co wiemy, a czego nie wiemy, że więcej nie wiemy niż wiemy. Wiemy, że na giełdzie brakuje środków o wartości ponad miliarda złotych, bo to jest coś, co przyznał prezes firmy Zonda. Wiemy ze sprawozdań finansowych i jakiej wartości środki były utrzymane na giełdzie Zonda. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie, ale to są środki rzędu ponad dwóch miliardów złotych, mm. pochodzące od blisko trzy pięćdziesięciu, może 60 tysięcy osób. No, takie rzeczy wiemy. Nie wiemy ile naprawdę pieniędzy ma Zonda. Ile pieniędzy Zonda przekazała powiązanym ze sobą podmiotom w różnych e, krajach w ostatnich e, tygodniach i miesiącach. E, no i nie wiemy kto tak naprawdę wie wszystko o tej giełdzie z wyjątkiem prezesa giełdy. E, nie wiemy gdzie jest. Ostatnio kilka dni temu jeszcze był w Monako, czy w dalszym ciągu tam jest, tego nie wiemy, więc no, dużo rzeczy jeszcze nie wiemy i, i, i myślę, że do, będziemy dowiedzieć się przez jeszcze, jeszcze długie tygodnie, miesiąca może nawet lata. Mhm. Na problemy z wypłatami skarżą się też no, sportowcy, których kluby są sponsorowane przez Zonda Krypto. Prezes zespołu koszykarskiego Dziki Warszawa, Michał Scholz przyznaje. W ubiegłym tygodniu urwał się kontakt z przedstawicielami sponsora i to jest moment, żeby zakończyć tę współpracę. Ale jest już w zasadzie zamknięta, pieniądze nie będą do odzyskania. No, na razie jeszcze nie dostałem tego przelewu, więc czekam na jakiś dalszy kontakt z tą firmą. No, na razie jest chwila ciszy. Mówił także trener łyżwiarzy Roland Cieślak. No, czyli problem faktycznie występuje, jakby nie było, ale tutaj pytanie jest takie, czy to jest problem instrumentu jako tako kryptowalut czy zarządzania tym całym biznesem, bo to też trzeba oddzielić. Nie, nie. No w tym przypadku to jest kwestia zarządzania. Tego typu problemy były widoczne już w wielu przypadkach, wielu giełd na świecie. Bo wyobraźmy sobie to akurat skrajny przypadek ze Stanów Zjednoczonych, gdzie grupa dwudziestoparolatków dostała do dyspozycji kilka miliardów dolarów. No i co z tym zrobili, prawda? Później trafili do, do, do więzienia. Ludzie miesiącami próbują odzyskać środki. Więc to jest kwestia taka, że zbyt dużo pieniędzy zostało przekazywanych w zbyt małą liczbę osób, które nie były odpowiednio kontrolowane, bo chociażby co dowiedzieliśmy się z piątkowego chyba z piątkowego oświadczenia Rady Nadzorczej, byłej Rady już Nadzorczej firmy Zonda, że oni właściwie nie mieli informacji o tym, jak działa firma. No to, to pokazuje ewidentny błąd w zakresie corporate governance, czyli takiego no, zarządzania firmą. No, Rada Nadzorcza nie spełniała tego, co do niej należało. I to nie, nie dotyczy kryptowalut, bo, bo to w każdej firmie taka sytuacja mogła być. Czy ta firma by zajmowała się złotem, jak słynny Ambergold, czy teraz kryptowalutami, a za parę lat będzie pewnie czymś innym się podobne firmy będą zajmowały. No, problem będzie pozostał w dalszym ciągu ten sam niewłaściwe zarządzanie i regulacje prawne, które nie nadążają za tym wszystkim, no i nadzór finansowy, który, który no, przespał sprawę. No właśnie, pamiętam Pana film, na którym w Sejmie stał Pan z książką Standard Bitcoina, która uważana jest za branżę, za Biblię kryptowalut tak naprawdę i dał Pan do zrozumienia, że politycy no najpierw chyba powinni się doedukować, a dopiero później pisać ustawy. Prezydent już dwa razy postawił weto. Teraz ma być trzecie podejście do rządu do tego tematu. Pytanie, czy ktoś posłuchał Pana Rad? No niespecjalnie widać, bo próbowałam policzyć ilu parlamentarzystów zna się cokolwiek bardziej na kryptowalutach, no bo jeśli od 3 do 6 milionów osób ma kryptowaluty, no to proporcjonalnie powinni również przedstawiciele parlamentu się na tym znać, ale tymczasem no mniej więcej naliczyłem 5 osób może trochę mniej, które, które na tej tematyce się znają, także bardzo, bardzo mało, a później te osoby decydują o tym, jak ten sektor regulować. No jeśli chodzi o regulację, bo tutaj mówimy głównie o dwóch ustawach rządowych, ale, ale w, tej, w tej chwili mamy w parlamencie, w CEM-ie już trzy nowe ustawy, a czwarta jest zapowiedziana. Trzy oprócz tych dwóch, więc na razie mamy tutaj wręcz klęskę urodzaju, jeśli o to chodzi. Natomiast no, zobaczymy, co z, tego, co z tego będzie, bo, bo, bo cała ta tematyka już oderwała się od realiów powiedzmy ekspercko-rynkowo-biznesowych, a przeszła na poziom polityczny. I dużo i emocji, dużo trudno. emocji. Dużo emocji i z nieoficjalnych kontaktów z obydwoma blokami politycznymi widzę, że to może być motyw przewodni kampanii wyborczej, która dziwnym trafem już się zaczęła, co może sugerować jakąś może szybszą, że tak powiem, finalizację kampanii, jeśli chodzi o termin wyborów, ale kto wie, polityka jest jeszcze chyba mniej przewidywalna niż kursy no tak. kryptowalut, więc nie wiem. Tak jest. Na sprawę zawsze trzeba spojrzeć na chłodno, co najmniej z dwóch stron. Profesor Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego. Bardzo Panu dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Były prezydent Rumen Radew, i jego niedawno utworzona postępowa Bułgaria odnieśli zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Lider partii nie ukrywa swoich prorosyjskich sympatii, a Bułgaria od lat zmaga się z ogromną biedą, korupcją i systemem oligarchicznym. Co te ósme już wybory w ciągu pięciu lat oznaczają zarówno dla Bułgarii, jak i Unii Europejskiej? O tym Monika Suszek. Centrum Świata po masowych protestach przeciwko korupcji i drożyźnie na fali społecznego gniewu odbyły się kolejne przedterminowe wybory w Bułgarii. I tym razem wynik jest zdecydowany. Zwycięzcą została nowo utworzona postępowa Bułgaria byłego prezydenta Rumena Rudewa. Silna Europa potrzebuje krytycznego myślenia. Mówił Radew tuż po tym, jak objął prowadzenie w sondażach ExitPol. Bułgarzy są jednak zmęczeni i sceptyczni. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wierzyć w zmianę, czy to kolejne oszustwo klasy politycznej. Jestem zaniepokojony. Jeśli Radew jest prorosyjski, może to być bardzo problematyczne, ale ludzie pewnie nie pozwolą mu na poważne zmiany geopolityczne. Właśnie kierunek tej zmiany budzi największe obawy w Brukseli i zachodnich stolicach. Radew od lat krytykuje sankcje na Rosję, sprzeciwia się dostawom broni dla Ukrainy i wzywa do praktycznych relacji z Moskwą. Na razie bułgarzy mają nadzieję, że ósma próba wreszcie przyniesie stabilność i realną walkę z korupcją. Ale czy tym razem się uda? A naszym gościem jest Jan Nowinowski, zespołu Środkowo-Europejskiego Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Postępowa Bułgaria. Według tych pierwszych wyników Exit ExitPol jest to zwycięska partia. Kim jest Ruman Radew lider tej partii? To zawodowy wojskowy, pilot myśliwców, generał, były dowódca sił powietrznych Bułgarii, który poza krótkim epizodem w Bułgarskiej Partii Komunistycznej pod koniec lat 80., gdy członkostwo w partii było wymogiem uzyskania stopnia oficerskiego, nie był członkiem żadnej partii. To znaczy nawet gdy w 2016 roku ubiegał się o fotel prezydencki, to dostał tylko poparcie ze strony postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i to też pozwalało mu Prezentować się jako polityka wolnego od obowiązujących partyjnych układów, który dystansuje się od bieżących rozgrywek politycznych i też jako głowa państwa często wchodził w taką, powiedzmy sobie, dosyć wygodną funkcję recenzenta poczynań kolejnych rządów, samemu pozostając nieco na uboczu. Czy jest politykiem prorosyjskim? Nie wiem, czy nie jest to zbyt duże słowo. Powiedziałbym, że na pewno ma pewien sentyment czy nawet sympatię względem Rosji. Na pewno optuje za tym, aby Bułgaria utrzymywała relacje polityczne, zwłaszcza gospodarcze z Rosją. Często przypomina o historycznych związkach pomiędzy Moskwą a Sofią, które czerpią swoje korzenie jeszcze w XIX wieku, gdy carska Rosja wsparła wysiłek zbrojny Bułgarów przeciwko Imperium Osmańskiemu, który koniec końców poskutkował ich niepodległością. To przekonanie o, o tym, że Rosja jest przyjacielem lub przynajmniej nie jest wrogiem podziela też pewna część bułgarskiego społeczeństwa. To widać dobrze, jeżeli spojrzymy na podejście Bułgarów do, do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mamy mniej więcej podział na trzy równe grupy, to znaczy po 30% uważa, że za wybuch wojny jest odpowiedzialna albo Rosja, albo Ukraina, a 30% nie jest w stanie wskazać jednego winnego. Powiedziałbym, że Radew na tych nastrojach umiejętnie gra. Powiela część takich typowo prorosyjskich narracji mówiących o tym na przykład, że wsparcie zbrojne dla Ukrainy to wciąganie Bułgarii w wojnę i dlatego jest jemu przeciwny. Niemniej zapowiedział w ostatni dzień kampanii, że piastując potencjalnie stanowisko premiera, chociaż jeszcze tego nie potwierdził, ale wiele wskazuje na to, że może ten urząd objąć, że Bułgaria nie będzie blokować przyjmowania unijnych mechanizmów pomocy dla Ukrainy. Niemniej nie będzie w nich bezpośrednio uczestniczyć i tutaj spozycjonował się obok. Czy Gdy był jeszcze prezydentem, była kierowana na użytek wewnętrzny i służyła przepychankom z różnymi politycznymi rywalami w Bułgarii. Natomiast kiedy przychodziło do określonych spotkań, szczytów, to Rady w większości przypadków, zdarzały się pewne incydenty, zachował się dosyć poprawnie i też z tych jego wypowiedzi do tej pory nie wydaje się, aby on miał ambicje torpedowania poszczególnych polityk unijnych, przynajmniej nie, nie sam, jak robił to Wiktor Orban. Nawiązywał, co prawda, że w kwestii polityki wobec Ukrainy chciałby zachować się podobnie jak Słowacy czy Czesi, ale z drugiej strony też wspominał o postulacie normalizacji relacji z Rosją, o której w przyszłości mówili prezydent Francji czy, czy premier Belgii, więc wydaje mi się, że on też sam ucieka od takich prostych porównań go do Orbana, bo wie, że zaklasyfikuje to go do jednak takiego dosyć wywrotowego klubu w Unii Europejskiej, a on mimo wszystko chciałby się pozycjonować jako taki bardziej konstruktywny partner. Naszym gościem był Jan Nowinowski z zespołu środkowo-europejskiego ośrodku podcast Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Centrum Świata. Dzwonią Państwo komentując czarny protest szpitali powiatowych, który dziś się rozpoczął. To jest akcja, która ma pokazać, że sytuacja finansowa placówek jest bardzo trudna. A propos tej sytuacji szpitalnej, w zasadzie no, mamy wszyscy problem, każdy by chciał, żeby szpitale istniały i słusznie, bo powinny, no ale jak tu pogodzić taki interes? Wszyscy by chcieli, żeby to było za darmo, ale każe za darmo nie chcą pracować. Podstawowa 24... A godziny dyżur to jest 5000 zł dla lekarza. Jak to pogodzić? No i niektórzy powiedzą, że nie za darmo, tylko bezpłatnie, bo przecież my za to płacimy wcześniej w podatkach. Ale wiem o co panu chodzi, panie Zbigniewie. 227 trójek. Jacek Frenzel czeka na państwa opinię. A teraz Coldplay. Zapraszamy do reklamy. Halo, mobilki! Dostarczam dobre wieści. Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze Max Rosilmax Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rosilmax Max żylaki znikają raz dwa. Rosilmax Max tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej w dolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Do niedzieli handlowej kawa woseba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 Tydzień w szpitalach. Co czeka pacjentów? Polityczne rozgrzeszenie posła PiS za pirackie rajdy. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Łaciate 3.2% złoty 79 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. A płyn do płukania lub perełki do prania Lenor, kup jeden produkt z Kaufland Card, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland